Łukasza, rozdział drugi. I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem syryjskim. I szli wszyscy do spisu, każdy do miasta swego. Poszedł też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany z Marią poślubioną sobie żoną, która była brzymienną. I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, dlatego że miejsca nie mieli w gospodzie. I byli pasterze w tejże krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. I oto anioł pański stanął przy nich i chwała pańska zewsząd oświeciła ich i zlękli się bojaźnią wielką. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie dla całego ludu iż się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I to wam będzie za znak, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I zaraz za aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu i na ziemi pokój w ludziach upodobanie. I stało się, gdy odeszli aniołowie od nich do nieba, że pasterze rzekli jedni do drugich Pójdźmyż aż do Betlejemu i oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan oznajmił. I śpiesząc się przybyli i znaleźli Marię i Józefa i niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłaszali to, co im było powiedziane o tym dzieciątku. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze opowiadali, a Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im było powiedziane. I gdy się spełniło osiem dni, aby obrzyzano dzieciątko, wtedy dano mu imię Jezus, którym było nazwane przez anioła, pierwej niż się w łonie poczęło. A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej, według zakonu mojżeszowego, przynieśli go do Jerozolimy, aby go stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim. Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I żeby oddać ofiarem według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt. I oto był człowiek w Jerozolimie, któremu na imię było Symeon. I człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. I Duch Święty był nad nim. I było mu objawione przez Ducha Świętego, że nie będzie oglądał śmierci, aż zobaczy Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby uczynić z Nim według zwyczaju zakonu, On, wziąwszy je na ręce swoje, chwalił Boga i mówił Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość ku objawieniu poganą i chwałę ludu swego izraelskiego. A Józef i matka jego dziwili się temu, co powiadano o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii matki jego Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciw któremu mówić będą. I twoją własną duszę przedniknie miecz, aby myśli wielu serc objawione były. I była Anna Prorokini, córka Fanuela z pokolenia Aser, która była bardzo podeszła w dniach i żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego, i ta była wdową do osiemdziesięciu czterech lat, która nie wychodziła z świątyni w postach i w modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie, ta też onejże godziny nadszedłszy, wyznawała Pana i o Nim mówiła wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie i gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu a dzieciątko rosło i umacniało się w duchu pełne będąc mądrości i łaska Boża była nad nim a rodzice jego chodzili każdego roku do Jerozolimy na święto Paschy i gdy już miał lat dwanaście poszli do Jerozolimy według zwyczaju onego święta i po skończeniu owych dni, gdy wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, a nie wiedzieli o tym Józef i matka Jego. A mniemając, że jest w towarzystwie podróżnym, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. I gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. I stało się po trzech dniach, że Go znaleźli siedzącego w świątyni w pośrodku nauczycieli, słuchającego ich i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad rozumem i odpowiedziami jego. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego, synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy cię. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyście nie wiedzieli, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. I Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.